Wam Dalej mają. Dalej. Kupił czarnego Mercedesa od tego gangu To może Ryzyk, ksiądz Rydzek kupił? Nie o, on, on tego Majbacha ma, ma Bacha, czy jak tam. Pojechał tym, tym, tym Mercedesem do, do Niemiec. Jeździł. Rapcem zgubił klucz. Mercedes ma tak, że on ma wszystkie samochody zarejestrowane. I kluczyki zarabiać nie wolno. W pewnym, nie wiem, czy to w pewnej krasie to trzeba zadzwonić do fabryki i oni dostarczą klucz I ten ksiądz dzwoni do fabryki, że klucz zgubił, a oni na policję, samochód ukradziony był, oni już byli zarejestrowane, był ukradziony, nie? Historia mojej emigracji. HistoriaMojlazi.com The shows will be English and Polish. Please subscribe. Is Aproshamido Słuhania? Witam wszystkich słuchaczy w następnym odcinku Historii Mojej Migracji. Odcinek został nagrany w pięknym polskim ośrodku na ziemi amerykańskiej, przy zimnym polskim piwku. Został zmontowany troszkę inaczej, jakość dźwięku nie jest najlepsza, ale po małej obróbce można się dosłuchać ciekawej opowieści z naszych starych perolowskich czasów. Zapraszam do słuchania. moje to. Z tego ta teraz tak. jeżeli zremisuje Kuptial przyjechał Ryśawa nas do do, do, Zdańska, do Jeżeli zremisuje to, to Zawisza jeszcze wchodzi a jeżeli przegra Zawisza to wchodzi górnik zawsze. ten górnik zawsze ten górnik Zawrze ten, ten górnik przyjeżdża do nas kładzie mi 200 tysięcy do i biorę ich pokazuje, pokazuje wszystko a oni a część, to tak oni wiedzieli o tym, że 200 jest na, na całą drużynę, a oni mogą wziąć więcej, na przykład po 30 każdy weźmie ich tylko 7 bez moc, bezpośrednio. To taka gra. Jeszcze jakaś idiota powiedział temu, tutaj zawieszę tym zawodnikom, że oni mają kupiony mecz. To no przecież nie jest mecz wtedy. To wtedy to jest no, parodia kompletna. I nie potrafili grać. A ja miałem jednego zawodnika z który był kupiony. Był to młody chłopak, to ja go kupowałem. I nie był w tej mafii drużyny, bo drużyna też jest mafia. I on nie był w tej mafii do ciekawego. Ten chłopak ten chłopak jest w tej drużynie, on nie jest w tej mafii z tymi starymi. I on nie wie o tym, że ten jest sprzedany. Idzie za pierw, 1-0 prowadzi lekja. I tam sami strzelęli podleci no. Podlecieli do niego, bramkarz do niego. skór wysy, nie po prostu strzelasz. Jest przerwa, ten chłopak przyciął do mnie do a my panie prezesie, no przyjdź, nie chcą pobić tam, że ja, ja strzelam bramki. bo to, co to jest? Ja w Tczewie grałem. W to zawsze to to bramki. To mnie zawsze mówili po to, że strzelał bramki. mówiła tutaj nie wolno strzelać bramki. I, I potem po przerwie, jak drużyna wie o tym, że ma kupiony mecz, to nie umie grać. Przewracają się to piłka tego, i nagrywamy to wszystko. I jest ostatnia minuta, taki słabi, słabi, słabi był taki bramkarz. Z, idzie, idzie ten zawodnik, zawiszy na naszą bramkę, obrońca przewraca się. Ten, ten zawodnik kopie, ta piłka tak tur, tur, tur, a bramka w drugą stronę się kładzie. No wszystko widać to na nagraniu. Myślisz, że ktoś dostał dupę za to i nic. Posłuchajcie, pracuje? Muzyka, co? Pięć biegów, 180 na liczniku. Możesz mieć taki sam. No zobaczmy. Wpisujemy, grom gromi, jest Twój. Patrz, patrz, patrz, patrz, patrz, jaka dupa! A na Śląską możesz mieć. A te, meble, załatwimy Ci szkołę. I zostaniesz tym, no. Inżynierem górnikiem No to jak? Panie prezesie A będę grał w pierwszym składzie? We nie Aha. I tak, jak, jak ten chłopak przyszedł do mnie, ja myślę, kurczę, ja byłem nauczycielem, ja tu byłem moralistą. Tyle tym, na tych lekcjach wypowawczych, tyle się mówiło o, takiej, o, o mentalności ludzi, o, o moralności i o wszystkim, a ja tu jestem zwykłym przestępcą, nic więcej. Myślę, kurczę, jak ja temu chłopakowi mogę odpowiedzieć? To ten świat jest tak zamieszany teraz, że powie się czuje. Widzisz, jakiego tu mamy korupcjonistę? Ale teraz to co chcieli zaczęli robić we Wrocławiu, tam tych, tych sędziów tam są, sądzić to wszystko, co było. To ja chciałem pojechać do Polski, ale mi się tak, jak będzie mądry prokurator, to ja mu powiem wszystko, jak, jak to się działa. Jurek, to działa się ty z ciekawie. Jest umówiony telefonicznie, że przyjedzie do siebie goniec z pieniędzmi. Ty się boisz. Ale przedtem w liście wysyła mu się. Przerwany 50 zł, tak, tak wiesz, tak no, no i gangstery, normalny gangsterski A, On dostaje w tym 50 zł, ja przyjeżdżam do niego, bo mówię, że mam ja. 50 zł. Pasuje, czate, pasuje, zaczynamy ja. rozmawiać. Ja. No to są takie utarte te No szczęście. ja, bo to mógł, było, mogło być podstawione przez ja, ja, ja. nie? Czy co? Takie numery, to, to zaangażowany... No i co, wyszedłeś z tego, żeście, żeś to rzucił, czy, czy no nie, co? No bo nie, no, potem wyrzucili mnie w skórę jest ta sama na co kopiowała mnie słuchaj tutaj na isku. Chodziło o to, że młodzież na, na, na stadionach i, i krzyczali Lechła Wałęsa Solidarność. To wiesz, zaczęło się tam to, że polityka weszła na stadion. Kibice zaczęli krzyczeć, nie to co trzeba, Tam nie, nie żyje Gomułka, czy tam ktoś inny, tylko Lech Wałęsa, so jak dobrze grali, jak Aleśia dobrze grała, to brawo siedziło i zapomniało się o polityce. Jak tylko oni źle grali, to na pierdolę, także Policja przychodzi do mnie i mówi, panie, to nie ma Jaki porządek? Jaki porządek? Tylko polityki nie ma, ja nie jestem politykiem. Bo my tutaj zrobimy porządek, mówi. I wiesz tam raz, drugi, trzeci, ja powiedziałem, wycofuję się z tej imprezy. I wiesz tak, wiesz, ciekawie, bo na przykład mnie zatrudniali w zjednoczeniu budownictwa, a ja byłem w klubie budowlanym. I teraz mnie zwolnić klub nie może, bo to zjednoczenie zjednoczeniu budownictwa, budownictwa nie chce mnie zwolnić, bo widzieli, że ja tam trochę ten porządek, musisz zostać mistrzem Polski. Jak to musi? Przecież to jest sport, nie? Jaki sport? Za to mogę polecić ze stołka. Nie rozumiesz? A ty koniecznie musisz być prezesem, tak? A ty koniecznie musisz zostać obserwatorem FIFA? Co? No no. A PZPN? Wytypujecie do komisji FIFA? Na pewno. Na pewno twoja żona musi być dyrektorką Ośrodka Przygotowań Olimpijskich i jeździć po całym świecie? Na pewno nikt nic nie musi. W którym, ty, w którym roku ty przyjechał? Co? W którym roku ty przyjechał? W 87. To jeszcze nie było tak wszystko. U, u, u, tutaj jest. W jest... 87 ja też wyjechałem. To, jest, to, jeszcze, to jeszcze można było w Anacazy. No, Anacazy można było wrócić. A w pewnym okresie. Można było wyjechać na, na paszport, a trzeba go było mieć. Więc zdobycie paszportu, tylko było całą kombinację. Ale może... Ciekawe były numery, na przykład w kolejkach po paszportu. To były kolejki kilometrów. Albo do, albo do, do, Pierwsza rada to była Stanęła w kolejce, stała przy i mówi tak. Do mojej koleżanki otworzyła te drzwi i Krystynę tam, tam, tam, taką i taką. I ta Krystyna się wchodzi. Tak, że stąd otwierać i mówił, bo mają tam w Szymańsku. To były takie dędejskie sceny, żeby tam pasz pod głos. Trzeba było znajomości, Mnie trzeba było pieniądze tam. Chyba pojechali na łódkę, ja słyszałem, bo się tak patrzyłem tam. Chyba pojechali na łódkę. To angielone. w 80 latach, tak? A idź po pan na dół, jak będzie to mu powiedzieć. No ale to tak wyjechać, ma... to też nie to trzeba było mieć a. chyba a tam, do innego to kraju, to nie? Wtedy to pan, to pan wyjechał. Nie, on, wtedy on pan, mój pan mój wyjechał to się od razu do Stanów? Nie, nie. pozwoliła. Ja mówię, syn przyjechał ma małe. Dostał ja, studentem pierwszego to to powie sorry, dostał paszkę Rodzina, nie rodzina, sorry, ma I Zamiast pójść no. do Rosji, to tam fabryka, tej im grado do fabryki obudzia Ja nie wiem, to do matematy pod, pod ambasadę nie, ja do Niemiec. Ja, to ja tam nie chcę, nie I jak tam chcę, ja miałem że to teraz tak. już wojsko, tutaj wojsko krało. ale wojsko krało. Jechał przez granicę, pojechał do Niemiec, nie. myśmy w NRF, mieli tam znajomych i on właśnie zaczął tą całą ekskapadę, bo pojechał potem do ambasady kanadyjskiej, potem było ja, no, no, przecież no, nie wie jak przyjechał na lotnisku, dali mu 20 dolarów i ja mówi rób to. Tam jeszcze mieszkał, mówi tamtego i on mówi. Jak napisał list do nas, to jak w to tam cały był. Mokry ten jest, on płakał, popleniony tak. Ja? Oni od 19 lat jak to Ludzie przechodzili, ponieważ ja nie miałem tego azylu półrocznego takiego. Trochę, trochę tej wolności. Ja nie miałem kiedy się nauczyć tego języka, bo trzeba było od razu iść do fabryki. To, to fabryki, samo, tutaj... co samo? Czyli ja miałem problem. Właśnie przecież jak wszedłem z fabryki, to nad tak, tym stołem zasnąłem, bo przecież 8-10 godzin się no. pracowało. No to jak. A ja to, żebym się zapisywał do szkoły raz, przyszedłem raz na lekcję, drugi raz na lekcję, ale trzeci raz my duży pracowali. I to, żebym się spóźnił, żebym mnie załapał. Czwarta lekcja, że przyszedł piątą lekcję, żebym się nie załapał. Później przyszedłem i, kurwa się to jak, jak Żyd na, na, na, na tureckim Kazaniu, jeszcze No i to, to, żebym skwitował. Później znowu to samo, bo to nie było w to nie było. Tyle, co te, teraz to tych szkół jest na weekendy, wieczorowo, później wieczorem, wiesz tego, a w to właśnie od piąty. Się zaczynały dwie godziny było. Ja się spóźniłaś? Ja, i ja się spóźniłem, nic ja, ja nie, nie, nie, nie temu. I to tak jak mówisz, człowiek wiesz, przyjechał, zaczął i trzeba było zarabiać. Tak? Bo gdyby miało rodziny, na przykład, jak przyjechał, ta Jelitka przyjechała i mama ich wysłała szybko do szkoły, bo ona ich potrafiła utrzymać, nie? No to oni, pół, po pół roku jeszcze, jak jesteś taki młody, i już działa po prostu ze szkoły do szkoły. To oni po pół roku wiesz, umieli wiesz, gadać, pisać. mnie perfekt, ale, ale teraz A później pomału, pomału więcej ludzi. Nasz szanowny to był stary wieński. ja tam z Czym do Ameryki, groć, bo mu nie nic nie groziło, wiesz. Co ty nie wiesz, mówisz? Ja Mnie, tak nie, nikoś by bronił. A, cię. Tym, Bo zaka, co cię. Broniły, z tym później... siedziałem, tak i rozmawiałem. A kiedyś. później rozmawiałeś. To jest ten największy gangster. To, widziałeś tak, tego, to był ma... on no, to był, To był no. największy gangster w Polsce. Nie miał nawet zasadniczej szkoły skończonej. A tak się wybił. W gangsterstwie zaczął, zaczął kraść. Oni zaczęli kraść samochody w Niemczech i tam e, był taki prom Piedemunde do Gdyni. Codziennie pływał. Oni kradli samochody, tam Piedemunde ładowali to na statki, były papiery przygotowane przez podło i do Gdyni. Jedynie samochodem chcieli odbierać właściciele, też mieli przygotowane papiery i każdy, kto odbierał, dostawał tam te 50 tysięcy złotych. zaraz będą zdjęcia. Wartoć wtedy inna. Ale fajnie. 50 tysięcy dostawał w rękę, niby był właścicielem tego samochodu, ale nie był właścicielem. Mhm. Tego Ktoś inny nim jeździł. Mhm. I to im się to udawało do no, tej tak? no, a potem zaczęły się narkotyki i tam wszystko inne. Wziął się, stał, stał tam takim gangsterem. I te samochody przy, przychodziły, y, on był związany z zrobistami. w Gdańskim. Te samochody przychodziły i na parkingu w moim klubie stały. Ja nawet nie widziałem o co chodzi. Oni kradli, sprzedawali tam właśnie. Przedtem on stał na parkingu, ktoś wziął, kupił. Ale klienci byli w Polsce czy w Rosji? Polsce, w, Polsce, w Polsce. Wydało się to w Polsce prosty sposób. Ksiądz, który kupił czarnego Mercedesa. Książę na Dalej mają. dalej mają. Kupił czarnego Mercedesa od tego gangu. To może Rydzek, ksiądz Rydzek kupił. Nie <grym> nie. <grym> oh, on tego Bacha ma, czy jak tam. Pojechał tym, tym, tym Mercedesem do, do Niemiec jeździ. jeździł. tym zgubił klucz. Mercedes ma tak, że on ma wszystkie samochody zarejestrowane. I kluczyki zarabiać nie wolno. W pewnym, nie wiem, czy to w pewnej klasie,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 to na przystawionie przy, przy stało chyba ze 30 samochodów odebranych ale pad był taki, pad polegał na tym, że jak ukradli Ci samochód poszedłeś do biura, spisali, że ukradziony i insiura płaciła insiura płaciła i ten samochód został skasowany teraz tam został znaleziony i teraz tak, insiura wypłaciła to ten Niemiec nie chciał tego samochodu brać bo przecież on już ma wypłatę drugich samochód kupił Zamieszanie straszne. Oni jakoś to potem skasowali. Samochód ten miał biskup gdański, komendant policji, taki Adamowicz był też, prawda? Wszyscy mieli te Oni nie wiedzieli, że to są gradzione nie wiedzieli. Ja tak przypuszczam też, że nie widzieli, ja tak, ale my przyszedł do mnie pracownik z klubu, taki frotkowski, tam amtykuł, polski, mówi, panie prezesie, ten Audi, Audi 1100, takie mamy, chciałby pan, mówi, nie, ja mam zastawę, mówi, ja będę zastawą jeździł, ja tą 1100, będę jeździł. Potem jak się to dymnęło wszystko, to zabierali te samochody po prostu Nikoś rządził dalej. Dalej jeździł, bez przerwy, niech było dwóch, dwóch brać, to byli bliźniacy. Oto tak. to ten gangster jakiś. Tak, tak. To on Teraz on, ten Niko to... jak siedział w więzieniu, to go się zastrzelili. Się... Się... siedział w więzieniu, wszedł jego brat, zamienił się, został w celi. On, on wyszedł, no, bo taki sam, nie? Być tak. Wyszedł, on był w Hamburgu zawsze, on rządził w Hamburgu. Ty jego bracie zgodził z zostać w więzieniu? Tak, <grywa> no, no potem wykazało się, że, ktoś, że, to, że to nie on. Aha, aha. Zresztą no, te gangie miały wpływy na, na, na, na, na kryminały, na policję, na wszystko. wszystko to było wszystko Przekupione, powią, nie? Powiązane. I kiedyś powiedzieli, no Nikoś już zginął tam, znaleźli go w jeziorze. No, w jakim jeziorze? Przyszli, podobno go widzieli tam. Rozpuszczali takie rozumiesz bajki, żeby, żeby to zacząć sprawę. I on tak działał dalej tak. i była taka restauracja na, nad morzem. Co tam? Co tam? Co tam, co tam się nazywała. Co tam? I to były tam porachunki różne. I on poszedł do restauracji, nikogo nie było na sali, tylko ta jego obstawa, mhm. jego obstawa i on. I to podesz... są prawdziwe fakty, tak? Tak, to wszystko. Jest... Pod, podeszło dwóch facetów. Interesantów tu mieli broń. Ci, ci, jego, ci ochroniarze nawet się nie zorientowali. No, przyszli do restauracji. Dzień dobry, im dobry to mieli broń. Pa, pa, pa. Ja. Do tego ochroniarza powiedzieli tylko ty nie wyciągaj tak, nic sprawa problem. nikoś zginął on ma naj, najładniejszy grup na cmentarzu na, na, na, na, na tym na, nie wiem na, czy on na, z tego zadowolony jest na, ale... na pogrzebie na pogrzebie tysiące ludzi było on się potem stał trochę i, i, takim dobroczyńcą. Janosikiem. Janosikiem. są tam dawał pieniądze, potem niektórym no, Tak jak ten Janosik. Tak to jak był ten film American Gangster, nie? Że dawał pieniądze chleb wszystkim naokoło? Nie, no bo każdy, każdy, ażeby prosperować, to musi mieć poparcie. Robić wsparcie najłatwiej się robi pieniędzy. Ja, a jak jest bieda, to jak ty da dasz daszło za tym biednym to ci biedni ludzie. Będą ja, za tobą, ja. Ksiądz, czy ty jesteś prawa, czy ty jesteś gangster, grunże byś dało. Dlatego widzisz, na tym południu, czy tam w tych biednych dzielnicach Włoch, to czy niektórzy gangsterzy mają taką renomę, że ich go nikt nie wysypie, również, bo on utrzymuje tam żłobki, nieżłobki różne, bo on wie na czym to wszystko polega, również, że on jak tych ludzi sobie zjedna, swoich, to oni będą za nim, a nie... Nikoś był u mnie, to on miał restaurację taką tam w Lidkowie. i do tej restauracji właśnie przychodzili komendant policji tam wszyscy, wiesz, u niego i za darmo żarli, tam pili. I on miał kelnerów i kiedyś przyszedł do mnie i mówił proszę pana, że macie salę gimnastyczną, ja chciałbym, że moi kelnerzy przychodzili tam raz, dwa razy w tygodniu, pograli sobie piłkę na sali. Ja to... mogę powiedzieć, że nie, no, ale ja mówię, że, wiesz, czy wiesz, tak, on przychodził koniak tutaj, tutaj koperta, tutaj go no, Czyli on, to, to dla niego to było to główną wszystko. Mówię ci, że aferysta Ja mówię, mój, mój zastępca tam jest, on panu tam powiem. No ten zastępca to był był też w jasno, że też tam, to on tam załatwił to. Ja, ja przez siebie przypuściłem, handlując z zawodnikami, jakieś 3 miliony, to w tym czasie to było trochę pieniędzy. Tylko, że to znaczy, ja w tym, też no, w tej aferze nie brałem udziału, tylko ja miałem, swoich, miałem swoich takich, którzy byli zatrudnili. Jeden był w transbudzie zatrudniony, drugi był w Zjednoczeniu zatrudniony. To byli, którzy nigdzie nie pracowali, siedzieli w klubie, tylko jeździli po sędziach. Zastanawiałem się, dlaczego on właśnie wyszedł na, tą, na ten... Bo, on, bo to jest tak, że może... On był może bierny w tym wszystkim, ale jego ustawiali tak i on z czasem stał się jakiś taki wielki, bo on był zerem. Ani intelektualnie, ani tam mysłowo, ani nic. To był, to był brutalny człowiek, tylko to jedno co. On nikogo nie zastrzelił. On nikogo nie tego, tylko jego ludzie to uginą. Ale on tym kierował i kierował. No, cóż, to a jakie miał nazwisko? On siedma, na, Nikoś to jest. To Nikodem, to, Nikodem, to Nikodem to ja nie ja, ja ja z... ty ja to Jeden takich większy gangsterów, bo tyś nie słyszeli nikt będzie Może słyszałem, ale. Czytasz.. Nie, no jest Ja tu na bieżąco o, jestem. Do... Ja to ja wiem, że go zawsze. Ja widziałem, że wiem jakieś mafie proszkowskie były. Skotlarczyk, Skolarczyk, Skotlarczyk chyba. Skotlarczyk mówię, że samochodami jeździli, a jeszcze był niezły numer. Jeden z rugbystów właśnie z mojego klubu właśnie miał, kupił tak jak gdyby kupił fałszywie ten samochód. To był biały Mercedes piękny i ten Mercedes Właściwie kupił od Kandangu taki bursztyniarz. Tam byli bursztyniarze, którzy byli milionerami. Ten bursztyn wykopywali i tam pieniądze handlowali. I ten bursztyniarz jechał i tam w Najsku na Bramie Oliwskiej przypieglął. Zabił się, samochód zniszczył wszystko. I teraz ktoś był ubezpieczony. To ubezpieczony ten samochód był właśnie tego, który kupił pierwszy, ten ruchwista był właśnie ubezpieczony. I on nawet nie wiedział, o co chodzi tam. Dali mu pieniądze, to się ubezpieczył. To, to, to, to się zrejestrował. Przychodzą do niego ci z gangu i mówią Stary, ty nam jesteś winien tyle i tyle. Mówi, no, no, jak to ja jestem winien. Ty się rozbił, to, to, to, to no bo ty jesteś ubezpieczony. Ten samochód jest ubezpieczony. I on będzie tutaj kosztował tyle i tyle. Idź, weźmiesz te pieniądze i nam oddasz. No, I, teraz, I teraz on... I teraz on... Idzie, on idzie do tego, do tego, Nikosia, Nikosia tam się pyta, zwariował chłopak na Srebrzysku, tam w szpitalu baruchomysłowym, dwa tygodnie siedział, bo był tam wystraszony, nie wiedział o co chodzi. Wszystko, to wszystko się nakręcało, to było wszystko takie kombinacje. A to dalej jest, o. się rozwiązało już to? No to te samochody właśnie tam zlikwidowali, jak to zrobili, to nie Przyjechali Niemcy z pocisku. Sprawdzali, bo mieli nie otwarte granice. Sprawdzali, bo w tej chwili jeszcze nadal kradną samochody. A chyba do Rosji idzie wtedy, że teraz, nie? Tak. Polska jest tylko tranzytowym państwem. Słysza, Słysza, że tam, się, tam się Potrzeb. dopiero zarabia na tych autach w Rosji. No tak. Jak ja byłem na Ukrainie, to przejeżdżę zaraz za granicą Polski. To tam, to tam widziałem. Ci Ukraińcy, Mercedesami, Audi, tak się jeżdżą, gdzież to biedota, tam halera? Drogi i Więc... takie, że dziury, nie ma po czym jeździć. Tam nie ma co jeść, tam nie ma co. Myśmy chcieli przyjechać takim nowym Fiatem. To nam, Grubieszowie, od razu powiedział, panie, nie jedźcie tam. Dlaczego? Bo pod pierdolą, Tam nie jest tak, że kradną, tylko jedziesz drogą, wychodzą w mundurach wojskowych i moro takim, ty zatrzymują, stajesz. Myślę, że to jest kontrola taka, że oni wysiadają. Kurzyki. Siadają, jadą i do milienia. I nie ma. no Mówi, cieszy się, że ci nie zabili, nie? Tak. Mówi, no no, że, że, że przyjechali tam jacyś naukowcy ze Szwecji jechali gdzieś tam w kierunku równa do ludzka, zabrali im samochód stanęli na drodze i nie ma nic tam no puste drogi są, tam nie jeżdżą, no. No ale to już wszystko minęło